Boże, niech nas oczyści z wszystkich grzechów ofiara Twojego syna, która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Pan z Wami i z górę w górę serca. Panu Bogu naszemu Bole, bo i za Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże. Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża na drzewie rajskim śmieć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej przyjaciółności. <grym> Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Oto wielka tajemnica wiary. O, śmiech, śmiech. nając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Bogiem, życia i kielich zbawienia. i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem oraz samym. Pamiętaj Boże o jubilatach, o Genovefie, Kazimierzu. Ty doprowadziłeś ich do dzisiejszego jubileuszu 60 lat miłości małżeńskiej, 60 lat sakramentu, swojej dobroci obdarza ich długim życiem. Pamiętaj o naszych małych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją z i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata dopuści do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Janem Bosko, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże przechodzący w Biedności Ducha Świętego Wszelka cześć i chwała Przez wszystkie wieki wieku Amen. O ile Adam z Ewą zamknęli nam drzwi raju poprzez grzech że wszyscy przez całkowite posłuszeństwo Bogu otworzył je na powrót. Stajemy przy Nim, w tej ludności Ojcze nasz, który się zmienił w nim. święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Nas, Panie wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż na swoim miłosierdzie, abyśmy, zawsze wolni od czemu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, dali przyjścia naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezus, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mi wam daję.